Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bania, podcast o piwie. Dzisiaj taki króciutki odcinek informacyjny. Chciałbym Was zaprosić na nową stronę podcastu. Nowa strona to jest www.opiwie.wordpress.com Zmieniłem serwer, ponieważ z blogerem miałem, miałem trochę kłopotów. Mam nadzieję, że na WordPressie wszystko będzie dobrze działać. Zmienił się również adres RSS, można sobie nowy skopiować do, do swojego agregatora podcastów wchodząc na stronę opiwie.wordpress.com i klikając subskrybuj RSS, również na stronie na blogerze jest bezpośredni odnośnik. Mam nadzieję, że zmiana adresu nie przysporzy Wam zbyt wielu kłopotów i... Mam nadzieję, że nie stracę słuchaczy. To by było na tyle w dzisiejszym takim informacyjnym poście. Do usłyszenia za dwa tygodnie w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam serdecznie. Nie wiesz, jakie piwo wybrać? A może różnorodność piw dostępnych na rynku Cię przytłacza? Odwiedź stronę o Wybór stanie się prostszy